A dzisiaj, dzisiejszy temat jest o czytaniu Słowa Bożego. Dlaczego i jak czytać Biblię? Takie wprowadzenie techniczne, dla niektórych przypomnienie, dla niektórych może tam zrozumienie będzie, e, że Biblia, czyli Pismo Święte, mam takiego znajomego, który pracował w sklepie, e, tam sprzedawali różne rzeczy, tam m.in. Biblię, to mówił właśnie, że ludzie przychodzili na przykład... Daje się, czy jest Pismo Święte? On mówi, no tu mamy, nie? Ale to jest Biblia tysiąclecia. Mm. <laughs> nie, zupełnie nie, nie kojarzyli. Albo jeden przed reklamacją mówi, panie mówi, tu wybrakowany mam ten egzemplarz wstał, nie? No i on patrzy. No już wszystko jest, nie? Mówi, a że czemu wybrak wybrakowany? Mój. No mówi, co jest ważniejsze, stary czy nowy testament? mówi no nowy. Mówi, Do czego nowego jest mniej, jest starego więcej? Mówi, to coś wybrakowany, nie? Jak ważniejsze, to więcej powinno być. No i takie właśnie różne tam mieli ludzie do nich. I yy, yy, Biblia składa się ze Starego Testamentu, to jest 39 ksiąg i z Nowego Testamentu to jest 27 ksiąg. No i, yy, księgi, yy, wiadomo, mają swoje rozdziały i w rozdziałach mają wersety, tak żeby łatwo było coś znaleźć, czyli na przykład Ewangelia Jana 3,16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. To ten werset łatwo odnaleźć. Jak po prostu Ewangelia Jana, trzeci rozdział otwieramy, szukamy 16 wiersza. I jaka jest główna myśl Biblii? Główna myśl Biblii mówi o tym, jak zostać zbawionym, czyli jak nawiązać relację z Bogiem przez Jezusa. Stary Testament do tym mówi, jak Bóg stworzył człowieka, jak człowiek zgrzeszył, jak próbował dojść do relacji z Bogiem i Bóg zapowiadał, że to jest możliwe przez Mesjasza, którego pośle. Czyli tak używamy często słowa Mesjasz albo Chrystus. I tak jakby, że Żydzi czekali na Mesjasza, ale zawsze ja nie mogłem zrozumieć, co chodzi, jakiego Mesjasza, a potem jeszcze jak mi ktoś wiedział, że Mesjasz znaczy pomazaniec, to już zupełnie nic nie rozumiałem. A to można by powiedzieć tak, Mesjasz, innymi słowy mówiąc, to jest posłaniec. Czyli Żydzi czekali na posłańca od Boga, który im powie, jak wrócić od, do Boga. E, i, no I Nowy Testament opisuje, jak przyszedł Jezus, jak powstał Kościół, jak potem żyć i jak, jak to się wszystko skończy. skończy. Że będzie ciężko, ale skończy się dobrze. I to jest Stary i Nowy Testament. Słowo Testament oznacza wolę zmarłego, ale to nie w tym znaczeniu, jest żywane. Słowo Testament dawniej oznaczało przymierze, czyli to jest Stare Przymierze i Nowe Przymierze. I dlaczego mamy czytać Biblię? Tak jakby naj... e... Najlepiej, żeby Biblia nam sama o tym powiedziała i ponieważ to by było bardzo dużo fragmentów, ja ich nie będę wszystkich czytał, tylko będę mówił Biblia ukrywa się pod różnymi symbolami. Biblia o sobie mówi pod różnymi symbolami. E... To symbole wiecie co. Już tyyla tłumaczyła Ewie, jakła zapamiętać jej nazwisko. I powiedziała, że. Jest Napisałam to ty... sobie tyczka, szczałka, grześ. E... No, że tyczyńska. tyczyńska to jest od tyczki. <laughs> Grzesiek jest wysoki jak tyczka. No i proste zapamięta. Powiem te symbole. E, pewne symbole mówią nam o coś, o danej osobie, czy, czy o czymś. I teraz co Biblia mówi sama o sobie? Z kilka takich e, symboli, pod którymi Biblia e, się ukrywa. Więc Pierwsze to jest symbol światła. E, I to jest rzeczywiście, że Pismo Święte daje nam światło, że nieraz, kiedy żyjemy, to jest właśnie tak... Jakby, to nam może zgasić światło na chwilę? Zapamiętać, który jest. O, właśnie. Tak, świeci tak to mniej więcej wygląda. Poza mną nikt tutaj nie świeci. No, no co? Nie wierzysz? nie wierzysz? Ja powiem. Bo tak że... zaraz będzie ten. Już się zaraz... stało, już świecisz. Jeszcze nie. Jeszcze nic nie, ja nie, nie Ja A, No lata. i kto świeci? Bo ja poza mną świeci. Tylko ja. Tylko ja świecę. E, Okej. Okay. No i tak wygląda często życie, że nie wiadomo, o co chodzi. Słychać jakieś głosy, można się o coś potknąć, mniej więcej, ale nie za bardzo. Ale kiedy sięgamy po Słowo Boże, to jest tak, jakbyśmy zapalili światło osób. I że widzimy, nagle rozumiemy, o co w życiu chodzi. Bóg nam pokazuje, co jest dobre, co jest złe. Więc to jest pierwszy taki symbol, światło. Drugie to jest woda. Woda do czego służy? Do różnych rzeczy, ale między innymi do oczyszczania, jakby podstawowa funkcja. I Słowo Boże nas też oczyszcza, od różnych naszych jakichś błędnych myśli, na przykład o tym, jaki jest Bóg. Wielu ludzi filozofuje, zajmuje się nawet, taki mają zawody, jest taki przedmiot filozoficzny, nazywa się teodycea, czyli to jest takie, co ludzie mówią o Bogu, jak ludzie wyobrażają sobie Boga. No i można mieć różne koncepcje Boga, oczywiście, ale jakby kiedy chcemy wiedzieć, jaki jest Bóg, to musimy to jakoś sprawdzić. I, i Biblia nam oczyszcza nas z tych błędnych koncepcji o Bogu, na przykład, że Bóg jest surowym sędzią, a Biblia nam pokazuje, że on jest kochającym ojcem, tak? Kolejna rzecz to jest ziarno. Ziarno, kiedy zasadzimy, to ono potrzebuje czasu i odpowiednich warunków, żeby wzrosnąć. I tak samo Biblia. Nie wystarczy mieć Biblię. Ktoś powiedział kiedyś, że e, gdyby, gdyby wszyscy ludzie na całym świecie, którzy mają Biblię, wyciągnęli tę Biblię z półki i zdmuchnęli kurz, to by była metrowa warstwa kurzu na całej kuli ziemskiej. Bo jest wiele ludzi, którzy mają Biblię i jej nie używają, więc to jest takie te jakby ziarno, które jest zupełnie, no nie funkcjonuje. I to jest ciekawa rzecz, że kiedyś e, jacyś ludzie, którzy badali piramidy, znaleźli tam jakieś kilka ziaren, takich sprzed wielu tysięcy lat, wzięli te ziarna i chcieli spróbować, czy w nich, czy one będą jeszcze dobre. I je, rzucili je do ziemi, podlewali i te ziarna wyrosły. Okazało się, że te ziarna, mimo że miała wiele tysięcy lat, gdy były w odpowiednich warunkach, to wyrosły. Tak samo Biblia, chociaż ma wiele tysięcy lat, jeżeli człowiek ma otwarte serce i czyta Biblię, to, to wyda owoc w jego życiu. Yy, kolejna rzecz to jest ogień. I Słowo Boże, kiedy czytamy, ono nas jest w stanie rozpalić do tego, żeby innym głosić, żeby innym mówić, żeby opowiadać, co sami przeczytaliśmy, co sami przeżyliśmy. Inna rzecz to jest Słowo Boże, jest jak młot. Młot, to wiadomo, służy do rozkruszania czegoś. Kiedy nie mieliśmy dziadka do orzechów, to używaliśmy młotka. Więc e, Słowo Boże też kruszy grzech, jakieś nasze nieposłuszeństwo, złe rzeczy w naszym życiu. Inna, inny symbol, to jest Słowo Boże, jest jak miód. Czyli nas pociesza, umacnia, pokrzepia, daje radość. Ale też miód jest takim czymś, że kiedy ty go spróbujesz, taki naprawdę dobry, słodki miód, to chcesz go znowu. Potrzebujesz go. Przedostatnia rzecz to Słowo Boże jest jak miecz, miecz służy do obrony, czyli możesz walczyć za pomocą Jezusa, kiedy jest był atakowany przez pokusy, to trzymał się tego, co jest napisane, szatan mu coś tam mówił, a mówi napisane jest, napisane jest, na przykład, kiedy jest atakowany przez jakieś myśli, że jestem do niczego, do niczego się nie daje i tak dalej, możesz wziąć ten werset, że dla tych, którzy są w Chrystusie, Jezusie nie ma już potępienia. Albo wszystko mogę w tym, którym mnie umacnia w Jezusie. Że kiedy powtarzasz, wierzysz w Słowo Boże, to walczysz. Yy. Kolejna rzecz, to jest Słowo Boże jest jak lekarstwo. I On uzdrawia naszego ducha, nasze ciało. Yy. I jakby jest wiele takich funkcji Słowa Bożego, yy, które są i jak chcę taki jeden przykład podać. Yy, chrześcijaństwo ma wiele tysięcy lat, więc różne takie Różni ludzie to przeżywali w różny sposób, ale był taki człowiek, on jest znany teraz jako święty Augustyn, ale zanim jeszcze był święty, to żył po prostu w wielkich grzechach. Jego matka, hmm, tylko raz wypowiem jej imię, bo wiem, że zawsze źle zaakcentuje i nigdy nie, jakiś spokojnie, święta Monika, to yy, ona bardzo się za niego modliła. Wiele lat, bo była chrześcijanką. Yy, I zapraszała różnych ludzi do domu, żeby go ewangelizowali tam co jakiś kaznodzieja przyjechał do do kościoła, to ona do siebie na obiad, żeby ewangelizować jej syna. I Kiedyś zaprosiła świętego Ambrożego, który był tam u nich w kościele, przyjechał, żeby głosić słowo i... no i mówi, że przyjdź, będziesz mówił mojemu synowi o Bogu. No i tak zaczęła płakać, mówi, ja już tyle lat się modlę i nic. On mówi, nie przyjdę, mówi, ponieważ... Yy, mówi, to nic nie da, jeżeli on ma zamknięte serce, ale jedno wiem, że... Syn takich łez nie może zginąć. Matka, która jest się modli i płacze, to Bóg nie pozwoli mu zginąć, mówi Miej to w domu. I dał jej Nowy Testament i mówi niech on to, Miej to w domu, połóż gdzieś na widocznym miejscu i módl się, a niech Bóg go pobudzi, żeby on zaczął czytać i się nawrócił. I to takie rzeczywiście okazało się, że to było dachnienie od Boga miał. Eee, I św. Augusto nawrócił się w ten sposób. On już słyszał Ewangelię wiele razy. On wiedział, że to wszystko jest prawda, ale on nie chciał się nawrócić no i mu się podobało, że żył w grzechu, w Nie mu się podobało, że imprezował, że się upijał no i taki, taki właśnie tryb życia mu bardzo odpowiadał ale z drugiej strony wiedział, że to jest złe ogólnie i wiedział jaka jest prawda no i kiedyś tak chodził po ogrodzie i się modlił i powiedział tak jak rzucił taką myśl Boże, jeżeli jesteś to powiedz co ja mam zrobić i usłyszał wyraźny głos bierz i czytaj i on tak nie wiedział, co i czytać, bo to po ogrodzie chodzi. A patrzę tam w ogrodzie w altanie leży jak, jakaś księga. No i tak wziął, i tak na, na chybiu trafił ją otworzył. Musiał otworzyć, żeby zacząć czytać. <śmiech> I trafił na taki wiersz, łatwy do zapamiętania. Rzymian 13,13. 13. I tam jest napisane tak. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, Nie w biesiadach i pijaństwach, Nie w rozpustach i rozwiązłości, Nie w sfarach i zazdrości, ale oblećcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokoić porządliwości. To słowo było takie jak miecz, że uwolniło jego serce, że cała ta porządliwość, cała ta tęsknota za grzechem w jednym momencie została uwolniona. Że Bóg widział, że on jakby się zmaga, że nie ma siły i po prostu Bóg przemówił przez słowo. I słowo, kiedy jest, kiedy Bóg przemawia przez słowo, czy to, kiedy ktoś głosi Słowo, czy kiedy Duch Święty ci przypomina jakiś werset, czy kiedy czytasz Słowo i jakieś Słowo dla ciebie ożywa, to to Słowo ma w sobie moc. I kiedy ty sięgniesz po to Słowo, uwierzysz w to Słowo, przyjmiesz to Słowo, to ono ma moc z ciebie zmienić. No i to Słowo w jednym momencie zmieniło Augusta. On całkowicie odciął się od wszystkich grzechów. I to jest jakby najważniejsza zasada, to co doświadczył August. Że to, co Biblia mówi, Bóg mówi. Czyli po to czytamy Biblię, żeby usłyszeć Boga. To, co mówi Biblia, mówi Bóg. Więc po to czytamy Biblię, żeby usłyszeć Boga. To jest tak, jak dzieci z drugiej klasy i powiedziałem, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Jeden chłopak, druga klasa podstawówki się zgłasza, mówi. Jeżeli to jest rozmowa, to kiedy Bóg mówi? Nie? I odpowiedź jest prosta. Najprostszym sposobem, w jaki Bóg mówi, jest wtedy, kiedy czytamy Biblię. To jest tak samo jak y, teraz na przykład ludzie mailują do siebie tak? i w ten sposób, jeżeli chcesz coś się dowiedzieć od kogoś, to jednym ze sposobów jest to, że po prostu czytasz maila. Innym ze sposobów, że możesz do niego zadzwonić, spotkać się, są różne sposoby y, i Bóg też oczywiście mówi na różne sposoby, ale podstawowy sposób, jaki Bóg mówi, to jest Biblia. Y, i ciekawa jest rzecz, w Nowym Testamencie on jest napisany po grecku są dwa słowa na oznaczenie Biblii, Bożego Słowa jedno słowo to jest Logos a drugie to jest Rema Logos to jest y, słowo od pierwszej Mojżeszowej do Księgi Objawienia wszystko co jest tutaj napisane to jest Logos tak? czyli jakby to jest, a drugie to jest słowo Rema to jest słowo skierowane do kogoś w konkretnej sytuacji czyli to co Święty Augustyn przeżył było jakieś słowo, które było słowem Rema do niego, on to słowo przyjął i to słowo zmieniło jego życie. E... I... Albo inny taki biblijny już przykład, że słowem Logos jest 10 przykazań. Ono obowiązuje zawsze, wszędzie i wszystkich. E... Natomiast e... słowem Rema jest to, że Piotr, kiedy Jezus mówi do Piotra, żeby on chodził po wodzie. Nie ma obietnicy, że wszyscy chrześcijanie będą chodzić po wodzie. E... Ale w, te, w tej konkretnej sytuacji, kiedy Słowo zostało skierowane do Piotra, Piotr na podstawie tego Słowa mógł iść. Ale z kolei Słowo Logos, to, to na przykład 10 przykazań, nie musisz się modlić, czy masz kraść, czy nie, ponieważ to już jest jasne, Bo to powiedział. I można też inaczej też powiedzieć, że Słowo Logos, to jest inaczej, tak prościej powiedzieć, to jest wiedza, poznanie, a Słowo Rema to jest objawienie. Ja tu dwie rzeczy chcę pokazać. Co to jest poznanie? Jezus powiedział tak w Ewangelii Jana w ósmym rozdziale w 32 wierszu jest powiedziane tak Mówił Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie I poznacie prawdę, a prawda Was wyswobodzi I Ciekawa jest rzecz Mówił Jezus do Żydów Drugi, drugi y, Mówił Jezus do Żydów, którzy w niego uwierzyli, czyli jakby uwierzyć w Jezusa nie jest trudno. To jest bardzo proste. Kiedy człowiek rozumie, że jest za Niego umarł, powierza Mu swoje życie. I taka jest sytuacja. Są ludzie, którzy uwierzyli, zachwycili się tym, ale jest wie, że to nie wystarczy. To jest fajny początek, ale to jest to dopiero początek. Jezus mówi, jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, czyli jeżeli będziecie posłuszli temu Słowu, dopiero wtedy będziecie Moimi prawdziwymi uczniami. Czyli nie to, że się do domu narodziłeś, ale to, że trwasz w słowie, czytasz słowo, jesteś posłuszny słowu, to sprawia, że dzieło uczciami Jezusa i ciekawa jest rzecz. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I dalej Jezus mówi tak. Oni mówią, ale nie, jesteśmy potomstą Abrahama, nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jak Ty możesz mówić, że będziecie wolni? Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze Lecz syn pozostaje na zawsze Jeżeli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi Będziecie Jest mówi tutaj o dwóch rodzajach wolności Jeden rodzaj wolności to jest przez Jezusa Bezpośrednio przez relację z Nim Czyli na przykład Znajomy, który był zaangażowany w okultyzm W narkotyki On kiedy zawołał do Boga, Bóg go w jednym momencie z tych rzeczy uwolnił Uwolnił go Przez, yy, przez zawołanie Przez prostą modlitwę i to jest w ten sposób, jeżeli syn was wyswobodzi, będziecie wolnymi, ale jest inny sposób, jest mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I to poznawanie prawdy to jest proces. I przez poznawanie prawdy my zyskujemy wolność. Na przykład, ktoś jest współzależniony i tak sobie myśli, że ja się nie liczę, liczy się ta druga osoba, liczy się mój mąż, który pije, on pije przeze mnie, to wszystko moja wina. I tak dalej, jestem do niczego. Gdybym była lepsza, gdybym ja coś zmieniła, to i on by się zmienił. To jest niewłaściwe myślenie. I przez poznawanie prawdy, że tak naprawdę każdy odpowiada za siebie, że nikt nie. i że to nie jest prawda, że jeżeli ktoś pije, to jest wina kogoś innego, to jest jego wybór. Są ludzie, którzy są, to ludziom, bo ja mam taką trudną sytuację, są ludzie, którzy mają trudniejszą sytuację i nie piją, to jest zawsze wybór człowieka i kiedy rozumiesz, że to nie jest tak, że, że to jest niewłaściwa relacja, kiedy ty cały czas tracisz w tej relacji, bo żeby ta druga strona była zadowolona, żeby ona była, czy on był szczęśliwy, żeby on był zadowolony, żeby był spokój, to jest coś niewłaściwego w tej relacji. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby się upierać i o każdą pierdołę teraz się kłócić i mówić, o tak tutaj... Najważniejsze, żeby moje było zdanie, bo taka jest prawda, wiadomo, prawdę trzeba bronić. I tylko chodzi o to, że ogólnie, jeżeli w takim nastawieniu widzisz, że ty cały czas musisz ustępować, że ty cały czas musisz się zgadzać z, tym, z tą drugą stroną, że ty w końcu przestajesz być sobą, albo ty nawet już nie wiesz, co ty chcesz, a czego nie chcesz, a dobrze wiesz, że ty jedyne, co chcesz, to żeby ta druga strona była spokojna, to to jest coś niewłaściwego. I takie rzeczy, współzależnienie na przykład, nie zmienia się przez modlitwę. To zmienia się przez poznawanie prawdy. Kiedy ty poznajesz, jaka jest prawda, co to jest miłość, na czym polega miłość, na czym polega zdrowa relacja, że ty uczysz się, że musisz wyznaczyć granice, że ty nie masz prawa przekraczać granic innej osoby, ale inna osoba nie ma prawa przekraczać twoich granic. I te rzeczy, właśnie to jest to poznawanie prawdy i ta prawda czyni nas wolnymi. Więc jest to ciekawa rzecz i taka Ciekawa, ale też trochę, e, może przykra, jak na wakacje byłem i tam byli ludzie ze Stanów, którzy mówili o tym programie Radość z uzdrowienia i dzielić się swoimi doświadczeniami, to była taka kobieta, która opowiadała tak, e, ona była i e, chodziła na takie, mąż ją zostawił, z dwójką dzieci, i było ciężko i koleżanka ją na za taką grupę, taką zupełnie świecką, e, Alanon. I ona chodziła na tą grupę i ona się tam dużo dowiedziała, takich właśnie fajnych zasad i w ogóle. No i to było fajne dla niej, ale... No i to, to jej pomogło w zrozumieniu pewnych rzeczy, czy jakby to przez poznawanie prawdy. Jezu nie mówi przez prawdy. Yy, po prostu prawda. Czyli cokolwiek jest prawdą o danej sytuacji, jeżeli ty to poznajesz, to przynosi wolność. To wtedy ty rozumiesz, co jest zdrowe, a co jest chore. Ty rozumiesz, co jest właściwe, co nie jest właściwe. I to jest... Yy, I ona, kiedy poznawała tą prawdę, no to to jej pomogło, ale, po pewnym, ale czuła, że czegoś potrzeba jej więcej i po jakimś czasie się przeprowadziła do innej miejscowości i tam gdzieś przyszła do kościoła, usłyszała Ewangelię, nawróciła się i ona mówi, i, i zyskała to, to coś, czego jej brakowało, taki głębszy sens życia, który bierze się z relacji z Jezusem. Ale kiedy była dłużej w tym kościele, zobaczyła taką rzecz, że jest wielu ludzi, którzy, ponieważ ona zna dobrze te mechanizmy wszystkie psychologiczne i to, zobaczyła, że jest wielu ludzi, którzy żyją w kłamstwie. Nie w takim kłamstwie, że oszukują jedni drugich, tylko w takim kłamstwie, że oni nigdy nie zmierzyli się ze swoimi problemami, że jak pojawia się problem, to jego unikają, że żyją we współuzależnieniach i mówią, Bóg tak chce, to wola Boża i tak dalej. I ona mówi, zaraz, coś tutaj nie gra. Mówi. I przyszła do, do pastora tego kościoła, to Ika Worena konkretnie, to taki duży 20 tysięczny kościół, powiedziała do niego, pastorze, czy naprawdę będąc chrześcijanką muszę po prostu, jak mi ktoś pluje w twarz, to mówić, że deszcz pada i że to wola Boża? Albo kiedy ktoś po prostu przekracza moje granice, to ja muszę mówić, a tak ja muszę odstawić drugi policzek, a jak to mało, to jeszcze tyłek wystawić. Może no, tak mi powiedziała, ale chciała na pewno. <grym, <grym, <grym, i, I właśnie ona była taka przerażona tym, że chrześcijanie po prostu często nie konfrontują się, z... tylko wszystko mówią, Jezus, jest tak, Bóg tak chce, bo to, no to wola Boże to coś, a to nie jest często prawda. I bym pastor powiedział, słuchaj. Jeżeli Ty to znasz i ty to wiesz, to nauczaj tego. I właśnie tak stworzyli taką grupę i, i tak jakby ten program też powstał przy jej współudziale i ona nauczała tych ludzi, co, że ci ludzie musieli zrozumieć co jest prawdą, bo to jest taka, wiecie, każdy człowiek ma taką, yy, taką chęć do uciekania w coś, yy, to, znaczy nie jest niczym złym, że mamy jakieś hobby, Jezus też chodził do Bytanii, żeby odpocząć u przyjaciół, czasami wychodził na miejsca pustynne, żeby się modlić. Człowiek potrzebuje czasami takiego odejścia, to, jest, to jakby jest w porządku. Najgorzej jest to, że kiedy człowiek e, cały czas robi to samo e, i, i, mówi so, i widzi, że coś jest nie tak w jego życiu i mówi, Bóg tak chce, Bóg tak chce, tak, to wola Boża, a nie patrzy, co jest nie tak. I to nie przychodzi wtedy przez modlitwę, w tym znaczeniu, że ja się pomodlę i to będzie rozwiązane. Oczywiście ja mam się modlić, ale często mam się modlić o to, żeby Bóg dał mi poznać prawdę. I to nawet często, tak powiem później, czy może dla niektórych, że to nie chodzi o prawdę, że ty będziesz czytać Biblię i poznasz tu prawdę, bo Bóg może oczywiście tak przymówić, ale chodzi o to, że ty będziesz szukał, gdzie jest prawda w tej sytuacji. O co tak naprawdę chodzi? I kiedy już poznasz prawdę, to zanim jeszcze ją zastosujesz nawet, to ty będziesz wiedzieć, że to jest prawda, bo ty nagle w sercu poczujesz pokój, poczujesz wolność, ja we wtorek byłem tam we Wrocławiu, tam mamy finię naszego kościoła, więc tam tak postanowiłem, że będę co jakiś czas tam jeździł do nich oni wieczorami, we wtorki mają grupkę, więc tam będę jeździł. No i byłem teraz, a pomyślałem, że tam jest, tam też we Wrocławiu takiego pastora znam. No znam, to jest dobre słowo. Cztery lata temu z nim raz rozmawiałem. cała <głos> znajomość. E, to jest pasta takiego kościoła Wrocław dla Jezusa. Się nazywa Piątkowski Adam. E, no ale tak e, nieraz o nim słyszałem. Tak sobie jakby cenię swojego jako osobę i tak pomyślałem sobie a będę we Wrocławiu, to się z nim spotkam. Tak, bez żadnego powodu po prostu się... E, no i się spotkaliśmy, spędziliśmy trochę czasu ze sobą. E, no i tak wiecie, jak... Tak rozmawialiśmy na różne tematy, tak z tematu na temat i bardzo dużo rzeczy, które on powiedział, to były takie właśnie, że ta, prawda do mnie przychodziła, że, że jakby takie, że ja nagle mówię, no tak, no właśnie, ja tak kiedyś myślałem, a potem, po, potem sobie pomyślałem, że nie, to ja źle myślę i coś tam, ma, że jak on to mówi, to taka wolność do mnie przychodziła, że tak, no właśnie o to chodzi. Albo też mówił o rzeczach, których, um, o których ja nie myślałem, albo nigdy nie myślałem w ten sposób, myślałem inaczej, i, a to nie było tak, że ja go coś pytałem, on po prostu się dzielił jakimś tam swoim doświadczeniem. I on mi taki właśnie tak, ja czułem, że taka prawda przychodzi, taka, która przynosi wolność. No bo to jest, mówi, po tym poznajecie prawdę, że ona przynosi wolność. Mm. Tak? To jest poznawanie prawdy. I kiedy poznawałem to, kiedy on mówił, to mi takie oczy otwierały takie... jaka przychodziła wolność do tego wszystkiego, do tego, bo on tam bardzo w różnych sprawach mówił. Ale też ciekawa rzecz, yy, Biblia mówi tak, bo raz powiedział, dwa razy słyszałem. No dwa razy, nie, bo mam prawe i lewe ucho, więc głupot <głos> Chodzi dwa razy, że kiedy Bóg coś mówi ważnego, to zawsze to powtarza drugi raz. Na przykład, kiedy Józef y, y, tłumaczył sen Faraonowi, tak? to powiedział, że tam te tłuste krowy i chude, i co tam było, te, te kłosy chyba zboża, tłuste i nietłuste, tam pełne i niepełne, i powiedział, dwa razy się powtórzyło, to znaczy, że Bóg to postanowił i to się nie zmieni. Nie? że Taka Boża zasada, że jeżeli dwa razy Bóg coś powtarza, to jest tak, tak ważne i Bóg ja. mówi, tutaj już nie, nie zmienię zdania. I po tej rozmowie, to było we wtorek, rozmawiałem z Piątkowskim i w środę miałem spotkanie z taką, no z pewną osobą, e, no ta osoba chciała ze mną spotkać, ja myślałem, że zupełnie będzie o co innego chodziło. I ta osoba po prostu powiedziałem w wielu wielu miejscach dokładnie to samo co Piątkowski. Nie? I dla mnie to było takie, że takie potwierdzenie. Taki potwierdzenie. I to, że ja mówiłem, Boże, czy ja taki głupi jestem, że trzeba mi prostu. chyba jest to, no, jak na No, trzeba. No. Więc, y... Więc to jest jakby wiedza. I to jest bardzo ważne, poznawanie prawdy i szukanie tej wolności, którą przynosi prawda. Y drugi taki fragment o, tej, o poznawaniu prawdy, to jest Ozeasz. Kocham tą Biblię. Mogę w ten sposób ja znaleźć Ozeasza i nikt nie widzi, że nie wiem, gdzie on jest. <laughs> Ozeasz 4:6 Jest napisane tak. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie i ja Ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem. A ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o Twoich dzieciach. Tu jest powiedziane, że kiedy odrzucamy poznanie, wiedzę, tak naprawdę odrzucamy Boga. Że kiedy my nie chcemy poznawać prawdy o sobie, o swoim życiu, to w ten sposób odrzucamy Boga i mówimy, Boże, tutaj wiesz, ja sobie sam poradzę, nieźle mi idzie, może nie, nieźle, ale przynajmniej mi idzie. Jakoś idzie. <głosy> Jakoś idzie. E, I teraz e, jakby to można zupełnie odwrócić. Że, tu jest powiedziane, lud mój ginie, gdyż brak mi poznania, to jaka jest odwrotność tego? Jeżeli Ty masz poznanie, wiedzę w jakiejś dziedzinie, to Ty nie zginiesz. Jeżeli Ty wiesz, jak dbać o relacje w małżeństwie, to ty nie to Twoje małżeństwo się nie rozwali. Jeżeli Ty wiesz, jak dbasz o, dbać o relacje z Bogiem, to Twoja więź z Bogiem się nie rozwali. Jeżeli Ty zdobywasz wiedzę, to Ty nie zginiesz w tej dziedzinie. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga. Ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie i ja odrzucę Ciebie, abyś mi nie był kapłanem. To był kapłan w Starym Testamentie. To był ktoś pośredni między Bogiem a ludźmi, Wiadomo, że w Nowym Testamencie jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus, ale jest powiedziane, że my jesteśmy kapłanami. W liście Piotra na przykład jest to powiedziane, że każdy jest kapłanem. Kapłan to jest ten, który rzeczywistość duchową sprowadza na ziemię. Czyli na przykład ci pastorzy z Ukrainy, którzy byli, oni się dzielili, że żeby moc Boża się przejawiała w życiu, to ty musisz dużo czasu spędzać na modlitwie, tak? I jakby to pokazali taką pewną rzecz, jak być kapłanem, czyli jak sprowadzić tą rzeczywistość, że Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi. I ten pastor mówi, jeszcze nie był pastorem, tylko był tym człowiekiem narkomanem, który wychodził z nałogu, który był chory na AIDS. I on się modlił, Boże, zmień moje życie, tak? Boże, uzdrów mnie. I, i on wytrwale się modlił. Raz nie było rezultatu, drugi raz nie było rezultatu, aż w końcu za którymś razem był rezultat. Trwały. Był wytrwały, był w modlitwie, ale też go zniechęcali, A co ty taki, tak, tyle się potrzebujesz modlić, co ty tam? Albo ci lekarze, którzy mówią, nie, no, no uspokój się, no wiesz, fajnie, że się nawróciłeś, fajnie, że nie ćpasz, ale wiesz, no, bądź realistą, no, tutaj nie ma uzdrowienia. Ale on był wytrwały, tak? I on, yy, i ponieważ on był wytrwały i, yy, i tutaj jest mowa o poznaniu. Jakie on miał poznanie? Że Bóg swoją mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy. To było poznanie, które miał. Może on niewiele więcej rozumiał z Biblii, ale miał to poznanie, i na podstawie tego poznania działał. Nie odrzucił tego poznania. Nie było tak, że kiedy modlił się, modlił się, czuł ogień, przyszedł do lekarza, lekarz mówi tam ogień, ogniem, a choroba dalej jest. I on wtedy miał dwie rzeczy. Lekarz mu to powiedział i czuł, co mu Bóg powiedział. I miał do wyboru, kogo słuchać. Więc to jest taka, taka ważna rzecz, że jeżeli nie odrzucasz poznania, które Bóg ci daje, to sprowadzisz tą rzeczywistość duchową na ziemię było też bardzo fajne, co mi się podobało, co w sobotę mówił, nie wiem, co w niedzielę, bo nie byłem, ale co w sobotę mówił o tym, że możemy mieć wiele objawień w życiu, takich, no i mamy wiele objawieniu, zaraz będę mówił, ale jest jakieś jedno główne objawienie, które nas prowadzi przez całe życie, które jest nas najważniejsze. Jak on to powiedział, to nagle tak po prostu jak żarówkę ktoś zapalił, bo sobie uświadomiłem, jakie jest moje główne, które ja mam w życiu, i zrozumiałem, że rzeczywiście za każdym razem, kiedy próbowałem zejść z tego, co jest główne i próbowałem robić mm, nie inne rzeczy, bo w życiu robiłem wiele innych rzeczy poza głównym objawieniem, ale próbowałem jakby swój cel ustawić na, na jakby innym wersecie niż to, co mam objawienie, to zawsze to się jakoś źle dla mnie kończyło, nawet niekoniecznie źle w znaczeniu grzechu czy czegoś, ale że ja czułem się nieusatysfakcjonowany do końca. Więc to jest druga rzecz, że kiedy ty przyjmujesz poznanie, go nie odrzucasz, to wtedy ty sprowadzasz tą rzeczywistość duchową tu na ziemię. Kolejna rzecz. A ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o Twoich dzieciach. Że kiedy my nie żyjemy według tego, co mówi Bóg, to to sprowadza też konsekwencje na nasze dzieci. Ja mhm. na przykład taką obietnicę, którą my dostaliśmy. Wiem, że będę miał wnuki. Bóg mi to powie mhm. okay. Bo obietnica, którą dostaliśmy, to jest zajasza mhm. I ona mówi tak co do mnie zaś, to moje przymierze z nim jest takie, mówi Pan. Mój duch, który spoczywa na Tobie i moje słowo, które włożyłem w Twoje usta, nie zejdą z ust Twojego potomstwa, więc mm. liczba mnoga, ani z ust Twoich wnuków, mm. mówi Pan, odtąd aż na wieki. Amen. Ja wiem, że ta, żadna obietnica Boża nie jest bezwarunkowa, dopóki się taką nie stanie. Jak patrzymy na życie Abrahama, on 25 lat wierzył Bogu, dopiero w 24 roku obietnica stała się bezwarunkowa. E, natomiast ja wiem, że to jest obietnica warunkowa, chociaż jakby tu nie ma wprost warunku, ale to jest tak, że kiedy ja odejdę od Boga, ta obietnica nie będzie działać, tak, bo to jest właśnie o ten werset, o tym mówi, kiedy zapominamy o zakonie Boga, kiedy zapominamy o, o Bogu, to pewne rzeczy, które Bóg zaplanował dla naszego życia nie wydarzą się, ale kiedy nie zapominamy, kiedy zdobywamy wiedzę, kiedy żyjemy według tej wiedzy, to one się wydarzą, więc to jest taka jakby, Bóg zawsze mówi, kładę błogosławieństwo i przekleństwo, wybieraj. E, więc w jaki sposób poznawać Boże Słowo, w jaki sposób zdobywać tę wiedzę? Są takie trzy podstawowe sposoby. Pierwszy, drugi i trzeci. Wow. nieba od pierwszego. E, pierwszy to jest systematyczna lektura. Po prostu postanawiasz poznać Biblię. E, pastor e, Wierzchowski, pastor baptystów tutaj, opowiadał jak, nie wiem, ile tam, kilka lat temu, kiedy on tutaj przyszedł do kościoła, mały kościół, tam kilka osób było w tym kościele, i on, jak rozmawiał z tymi ludźmi, to wiedział, że, że są różni ludzie. Jedni byli tak, że byli długo wierzący i naprawdę byli przy Bogu, drudzy byli długo w kościele, a nigdy przy Bogu. A inni byli tacy, że świeżo zaczęli przychodzić. I on mówi, jak to głosić, jak tak różni ludzie, różne potrzeby. I się modlił i Bóg go tak natchnął, żeby przerabiał list do Efezjan. I mówi, przez cały rok czytali list do Efezjan w taki sposób, że on czytał wersy, parę wersetów i, i dalej, i omawiał. Parę wersetów i omawiam. Mówi, że teraz czytają Ewangelii Łukasza, w ten sposób zaczęli w tym roku, że to planuje, że dwa lata mu to zajmie. No i przynajmniej wie, o czym będzie mówił następną niedzielę. <grymne> Więc, ale mówi, że kiedy robili ten list do Efezjan, to było fajne, że oni tak systematycznie pozna, poznając, bo tam li, listy Pawła, generalnie tam Rzymian, Efezjan, większość listów Pawła ma taką prostą konstrukcję. Najpierw on głosi Ewangelię, pokazuje, co to znaczy być zbawionym, a potem mówi, jak żyć po chrześcijańsku. I to jest fajne, że jak no, masz taką grupę, nie za bardzo wiesz kto zbawiony, kto nie, to zaczynasz od tego, że po kolei idziesz i, i wtedy ludzie rozumieją ci, co są zbawieni, rozumieją, że, to, że dojdziemy do tych innych rzeczy bardziej im potrzebnych, a ci co niezbawieni też jakby od Zbawiam razu mają sobie. tak, no. Więc y, systematyczna lektura. I najlepiej zacząć od Nowego Testamentu, jeżeli nigdy nie czytałeś Biblii, bo tak naprawdę Nowy Testament wyjaśnia stary. Z wiele... Tak naprawdę cały Nowy Testament to jest wyjaśnianie Starego. Jak w Ewangelię Mateusza chociażby, to tam co chwilę, jest to, żeby się wypełniło takie słowo, jest to, żeby się wypełniło takie słowo. Czyli cały Nowy Testament to jest komentarz do Starego, wypełnienie Starego, więc po kolei postanawiasz, że czytasz Nowy Testament, tak? I w ten sposób, to jest jeden sposób, drugi sposób. Bierzesz jakiś krótki fragment biblijny, jakiś opis czegoś i rozważasz to, zastanawiasz się, o czym ten fragment mówi. Na przykład bierzesz, taką, na przykład chcesz być ochrzczony w duchu Świętym, modlić się językami, odzwierasz sobie list do Koryntian, 14 rozdział i czytasz, czym jest dar języków, rozważasz to, zastanawiasz się, jakby zdobywasz poznanie na ten temat, albo yy, na przykład czytasz, yy, chcesz wiedzieć jak żyć jako chrześcijanin, jakie mieć normy, to bierzesz Ewangelię Mateusza, i po prostu czytasz sobie kazanie na górze, 5, 6, 7 rozdział Ewangelii Mateusza. I na przykład rozważasz, co to znaczy kochani przyjaciół, co to znaczy na nich się modlić i tak dalej. A, e, więc to jest druga rzecz, że bierzesz jakiś wąski fragment Ewangel e, pisma i ten fragment rozważasz, zastanawiasz się, tak wnikasz w głąb. I trzecia rzecz, to jest sprawdzenie wszystkich miejsc w Biblii, które mówią na ten temat. Konkordancje są, czy teraz tam komputerowo możemy znaleźć, wszystkie miejsca w Biblii, które mówią o wierze. Będzie ich bardzo dużo, ale może na przykład najprościej jest tak, na przykład bierzesz, co o wierze mówi Marek, tak? bierzesz ewangelnie Marka i szukasz, co wszystko mówi o wierze i to jest bardzo fajna rzecz, jeżeli to naprawdę robisz. Dlaczego? Bo mamy różne swoje myślenie, na przykład czym jest wiara, ale kiedy patrzysz, co pokazuje Biblia, to tak na początku to najczęściej tak człowiek robi, że bierze te fragmenty i ustawia je pod swoje rozumienie. Ale jak już dłużej czytasz, no to w końcu mówisz, no nie, no to jednak jest inaczej, nie da się już mojego rozumienia pogodzić z tego, czym jest tu. Nie? Na przykład Benny dzięki takiemu rozważaniu odkrył, że e, wiara ma nogi, bo tam odkrył, że kiedy wiara przychodzi, Skoro wiara przychodzi, to, no to nie się... wiara wychodzi, odchodzi. <śmiech> nie, znaczy się z tymi nogami za żart, ale on to kiedyś mówił nakazanie, że odkryłem, że wiara ma nogi. No bo skoro przychodzi, no to, to musi chodzić, nie? Ale ja dzisiaj jest takie zdanie bardzo fajne, że, y, początek mhm. że początek zamartwiania się jest końcem wiary. Początek zamartwiania się jest końcem wiary. Więc te trzy sposoby może poznawać Słowo Boże. Systematyczna lektura, albo wgłębianie się w jakiś konkretny fragment biblijny, albo sprawdzenie, co różne miejsca z Biblii mówią na dany temat. Więc poznanie to jest jeden sposób, a drugie to jest objawienie. Co to jest objawienie? Greckie słowo, mamy na przykład taką całą księgę o objawieniu, tak? Ostatnia księga Biblii to jest objawienie świętego Jana. Yy, I objawienie, to jest po grecku, znaczy apokalupto. Taki wyraz jest apokalupto. I on oznaczał, yy, miał dwa takie podstawowe znaczenia. Pierwsze, wziąć to, co zostało skradzione. Czyli ktoś coś Tobie ukradł, a Ty mu to zabierasz. To jest, yy, to jest jedna rzecz. Czyli... Yy, co zostało skradzione? Został skradziony obraz Boga. Zostało skradzione kim my jesteśmy, jako ludzie, jaką mamy tożsamość. Diabeł nam to ukradł i teraz my to mu zabieramy, czyli jakby sięgamy do tego, co jest naszą własnością. Mówimy, nie, ja nie pozwolę, bo to inna jest prawda o mnie. A druga rzecz to oznacza powoli podnosić kurtynę. I to drugie znaczenie mówi nam o drugiej bardzo ważnej rzeczy. Wiecie, kiedy, kiedy kurtyna podnosi się powoli, to ty nie widzisz od razu całej prawdy, ale stopniowo się ona odsłania. Co mówił Paweł, że proroctwo jest cząstkowe, czyli że jest jakaś część, czyli że widzę jakąś część, ale jest jeszcze coś więcej poza tą częścią. Dlatego, kiedy na przykład kilka osób dzieli się objawieniem, na przykład o tym samym temacie, powiedzmy o modlitwie, i mówi kilka osób, czyli teraz ja dzielę się czymś o Biblii, yy, oczywiście ja wiem wszystko, ale nie mam czasu, żeby się tym podzielić, <grym> ale.. Ja się dzielę czymś o Biblii i teraz wy będziecie mieli czas na dzielenie się i każdy z was, jak coś opowie, jakieś wydarzenie, to to nam poszerzy temat. I właśnie to o to chodzi, że objawienie to daje nam jakiś wycinek i najgorsze jest, jak ktoś ma wycinek i mówi, to jest cała rzeczywistość. Bo no, to tak się rodzi fanatyzm i herezja. że Widzisz jakiś wycinek rzeczywistości i mówisz, to jest prawda. Na przykład yy, weźmiesz jakiś fragment, że nie ma jednego, innego pośrednika między Bogiem a ludźmi, tylko człowiek, Chrystus, Jezus i mówisz, Jezus był tylko człowiekiem, bo tu jest napisane wyraźnie człowiek, nie? A jest wiele fragmentów, gdzie jest napisane, że Słowo było Bogiem, Bogu, Boga, że kiedy Tomasz Krońka mówi Pan mój i Bóg mój, że, że jakby, kiedy bierzesz razem, to widzisz, że jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem, tak? A kiedy bierzesz tylko jedno zdanie, e, na przykład nie ma Boga, nie? Mówisz, nie ma Boga, Biblia o tym mówi. Tak? E, więc e, to jest... To jest objawienie. I objawienie, ono nie przychodzi w ten sposób, jak poznanie. Poznanie przychodzi w ten sposób, że używasz swojego rozumu, zdobywasz wiedzę. Na przykład każdy może mieć poznanie na temat wiary, każdy może nauczyć się wersetów na pamięć, studiować. I teraz nie mówię, że poznanie jest złe, tak? Tylko poznanie, poznanie jest potrzebne. Ja pokażę potem zależność między poznaniem a objawieniem. Ale to, to jest tylko to jest poznanie. Nie tylko, tylko poznanie. A objawienie to jest to wtedy takie, powiedzmy, takie wow! Bo jak wiecie, był ten czerwony łówek, nie, on tak siedział, bu, bu, bu. <głos> no to jest właśnie objawienie. Nagle coś przychodzi i mówi, nie rozumiałem tego, nawet znam werset, tak? No, no, olśnienie. Olśnienie takie. I teraz jeden z fragmentów takich o, o tym, dlaczego objawienie jest ważne. To jest w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział. Jest ten fragment, kiedy Jezus pyta o uczniów, za kogo ludzie nie uważają. Zresztą ja to przeczytam.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 za kogo mnie uważają ludzie? To, to takie jest fajne, nie? Co ludzie o mnie mówią? O, no, już mi się powiem, co ludzie o Tobie mówią. On mówi, a co wy o mnie uważacie? I nagle Piotr mówi, ty jesteś Mesjasz, Chrystus, Posłaniec, tak? I Jezus, odpowiadając na to, mówi mu tak. Błogosławiony jesteś. To słowo greckie makarioj znaczy szczęśliwy. Więc pierwsze, kiedy ty masz objawienie jakiejś prawdy, to potem poznajesz, że to jest objawienie, że to ci daje szczęście. To ci tak naprawdę, coś czytasz, coś do ciebie dociera i mówisz WOW! I to budzi taki pokój w tobie, taką radość, szczęście, to po prostu myślisz o tym i mówisz, rewelacja. I, po prostu, i opowiadasz innym no. To nie daje, to no. na ten do to, to innego. Ja powiem wam, bo jak... Powiem, powiem później dokładnie, ale wam powiem, jakie ja miałem ostatnie objawienie, że po prostu jak ja je czytam, to po prostu aż płaczę. Moje ostatnie objawienie było takie. Zamiast kamieni złoto, zamiast żelaza srebro, zamiast drewna miecie, zamiast kamieni żelaza. To jest Uła. naprawdę, jak ja to przeczytałem, i to naprawdę było takie typowe objawienie, bo jechaliśmy, to było przedprzyjazne, Krzywy był tu w niedzielę, a ja w sobotę jechałem z Tomkiem, takim moim znajomym z Gorzowa, jechaliśmy na szkołę imienia do Wałbrzyka. No i modliliśmy się w aucie, ja wtedy czytałem Zajasza, więc tak, powiedziałem, że na głos będę czytał. Wiecie, w aucie, jeszcze tak, ja musiałem go pilotować, bo nie są drogi, jeszcze y, no, czytałem i nagle przeczytałem to, ten fragment i on przyszło objawienie. Zaraz to objawienie wytłumaczę, ale tak y, o co chodzi z tym, y, z tym objawieniem. Ale y, właśnie ono przyszło i, i pierwsze powoduje takie szczęście, takie poczucie. I, jak du, I to jest bardzo ważna rzecz, że często przeczytamy coś, to budzi takie wow w nas. No, no, powiedzmy, że 60. rozdział Izajasza, tak, przeczytałem. No i na drugi dzień mam, mam czas na modlitwę, czytanie Biblii. I teraz, jeżeli masz objawienie, to największy błąd, jaki możesz zrobić, to czytaj następny rozdział. Ponieważ coś z tego chwyciłeś, może nawet coś chwyciłeś, ale jak długo należy tr trzymać yy, to, to słowo? No, tak długo chyba, jak się, czy nie wiem, tu akurat wymyślam, bo nie pochodzę, pochodzę z wioski, ale mieszkam tylko półtorej roku. E, tak długo, jak się doje krowę, nie? Aż daje mleko, nie? Tak myślę. Krowę dojesz jak długo, jak daje jej mleko, nie? Jak, jak nie wydojrz jej całej, tak? no to ją krzywdzisz. Jak samo krzywdzisz siebie, jeżeli ty nie wydobędziesz pełni z tego objawienia. Czyli jeżeli to miałem objawienie, to trwać tak długo, jak długo na przykład to, to objawienie budzi pokój, albo radę, albo daje jakieś zrozumienie, czasami to może trwać... Może być tak, że na drugi dzień już jakby tego nie ma, nie ma, nie ma tej jakby ducho, tych duchowych odczuć, i to znaczy, że no koniec, Bóg skończył jednodniowe objawienie. Ale może być tak, że on może trwać nawet kilka tygodni. Jakieś miałam takie, na wakacje miałem takie objawienie, że czytałem jeden werset i po prostu czytałem go, zacząłem go w czerwcu, a skończyłem go w sierpniu. Jeden taki werset do wierze. Po prostu on był mnie takim, no tak szczerze mówiąc, tam czasami jakby nie czytałem coś tam dalej, ale jak nawet to robiłem, to czułem, że no nie, nie o to chodzi. I to był jeden werset do wierze, że co niemożliwe dla ludzi, możliwe jest dla Boga. I po prostu to było tak długo, tak mnie trzymało po prostu. Te, te kilka miesięcy w zasadzie ten werset cały czas wałkowałem. I drugie, co mówi Jezus. Błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły Ci to. To znaczy, nie ciało i krew to znaczy, że objawienie nie jest wiedzą. nie, że Wiedza nie jest zła, ale objawienie nie jest wiedzą. Objawienie to nie jest to, co, co Ty wiesz. I nawet jeżeli ja na przykład podzielę się teraz tym objawieniem pod koniec, o tym żelazo, kamienie i tak dalej to dla niektórych z nas może to być wiedza na przykład nagle powiesz, a ten fragment można tak zrozumieć i to jest super ale dla kogoś może to być objawienie że ktoś mówi wow na przykład z tym pastorem piątkowskim się dziwiłem mu o tym przeczytałem mu tylko ten fragment on mówi miałam kiedyś to objawienie ja się podzieliłem, jak ja je miałam on mówi ja dokładnie tak samo miałam nie? do niego jakby to był taki nie e, dalej I tutaj co mówi Jezus a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i ciekawe że tutaj pada Szymon, a tutaj Piotr. Co Szymon oznacza? Szymon oznacza trzcinę. A Jezus mu tu zmienia imię na Piotr, czyli na skała. Kiedy Bóg komuś zmienia imię, to zmienia się też Jego posłannictwo. I zobaczcie, Piotr otrzymał objawienie i zmieniło się Jego przeznaczenie życiowe. Mm -hmm. Możesz żyć na jakimś poziomie, ale kiedy przyjmiesz objawienie, zmienia się Twoje powołanie życiowe. Ten pastor z Ukrainy, nie? Jakby to był taki świeży przykład. Gdyby On nie przyjął objawienia, bo przyjąć objawienia to nie tylko to zrozumieć, ale tym żyć. O tym, że Bóg swoją mocą może uczynić o wiele więcej, to co? I nie przyjąłby tego objawienia, nie modliłby się, nie poszedłby za Nim, no to byłby chrześcijaninem, umarłby na tą chorobę, byłby zbawiony. I może, może by nawet taki byli ludzie, którzy by mówili, był taki człowiek, umierał, ale do końca wierzył w Boga, głosił Ewangelię. I to nie byłoby złe, tak? Ale Bóg chciał czegoś więcej dla Niego. I, i, to, I kiedy on przyjął to objawienie, że Bóg może, to to zmieniło jego życie y, zupełnie. Zmieniło jego przeznaczenie. I tak samo, kiedy ty przyjmujesz objawienie, to, to zmienia całkowicie Twoje przeznaczenie. Ty już nie jesteś Szymon, który się chwieje. Wiesz, jak ty nie, nie wiesz, jakie jest Twoje powołanie. Rozdwojony. Y, to, rozdwojony to jeszcze dobrze, ale ten albo roztworony. To jest właśnie bo, Na przykład, nie wiesz, jakie jest Twoje powołanie. Przyjeżdża jakiś kaznodzieja i mówi: Słuchajcie, grunt to się modli, trzeba się modlić po 40 godzin dziennie. No i Ty mówisz, dobra, muszę się modlić, modli się, modli się, przyjeżdża jakiś inny, kaznodzieja mówi, wiecie, są tacy, co się cały czas modlą, a to trzeba wychodzić na ulicę i głosić Ewangelię. To myślisz, rzeczywiście, ja tylko się modlę. I na ulicę. Przychodzi następny i mówi, wiecie, są tacy, co głoszą i głoszą, a trzeba pomagać ubogim. A ty mówisz, zaraz, co ja właśnie głoszę, a ja mam pomagać ubogim. No, no. I po prostu chodzi, no, no. jak dwóch przyjechało, to mało, nie, jak kilku no, przyjedzie, to dopiero jest. I Ty tak chodzisz i, i w końcu już nie wiesz, co ja mam robić. Dopóki ty nie masz objawienia, to jest taki Szymon, co kto powie, to ty mówisz, o tak, o nie, tak, a jednak tak, i tak się kiwasz. E, a kiedy masz objawienie, to po prostu ty stajesz się taki mocny. E, I to objawienie czy, czyni cię silnym w jakiejś dziedzinie. Ja teraz powiem o tym objawieniu właśnie z tego, z Izajasza, bo to jeszcze nie uczyniło mnie silnym, ale właśnie muszę się zmobilizować. Ja wiem, że jak publicznie się coś mówi, to się bardziej mobilizuje. Więc tam jest powiedziane tak, w tym Izajaszu. Zamiast miedzi przyniosę Ci złoto, zamiast żelaza srebro, zamiast drewna miedzi, zamiast kamieni żelaz. To jest Izajasz 60, 17. Izajasz 60, 17. Czyli jakby to były pewne dobra, które były w Izraelu. Ktoś miał kamienie, to mówili, wow, Zbyszek ma teraz kamienie, nie? Coś tam robi z kamieni. <grych> Więc wiecie, byli jacyś kamieniarze, co coś robili. Inni mieli drewno. Mówi, ja w drewnie coś potrafię zrobić. Inni mieli żelazo. Nie? Potrafił zrobić, co tam, taki szpader do czegoś. A inny miał mieć, nie? Weź tam prezeska że, że dobrze mieć, <suszę> w domu mieć. Tak. E, więc to były takie, to były takie rzeczy. A Bóg mówi tak, a ja zrobię inaczej. W ogóle, zamiast kamieni, czyli tego, co było na czwartym miejscu, będzie żelazo. Zamiast drewna, będzie miedź. Zamiast żelaza będzie srebro, a zamiast miedzi będzie złoto. Czyli Bóg w ogóle, drewno i kamień mówi, spadajcie. Żelazo i miedź to jest najniższy poziom, a tu jest najwyższy. I teraz, jakie ja miałam objawienie? Że Bóg chce, żebym podniósł swoje standardy. To jest pół objawienia. Drugie pół jest takie, że Bóg chce, żebym podniósł standardy w Kościele. I teraz, co to jest kamień? Taki, taki przykład, co znaczy podnieść standard. Kamień to jest taki, co raz chodzi do kościoła, raz nie chodzi do kościoła, ale generalnie uważa się, że jest członkiem kościoła. Co Bóg mówi? Nie ma kamień. <ścoughs> co to jest drewno? Drewno to wiecie, taki kołek, zbijesz go, nie? On jest co niedzielę na nabożeństwie, to nic więcej. Co Bóg Tak. Co Bóg mówi? Yy, nie tam wolno, spalenie. <śmiech> Wiecie, nic tak nie umacnia wiary, jak słon palonego heretyka. <śmiech> żelazo, żelazo to jest taki, że on jest w niedzielę na nabożeństwie i w piątek na grupce domowej. Bóg mówi, ok, tak może być. taki może być na końcu. <śmiech> e, a kto to jest mieć? Ja sam nie wiem, ale... Czasem <laughs> a... się pojawia w środę. Czasem się pojawia w środę na dodatkowych spotkaniach. Jak go o coś poprosisz, to na pewno to zrobi. Bóg mówi, może być, ale trzeba jeszcze dwóch więcej rzeczy. I yy... najwięcej no, będę pewnie o tym mówić w niedzielę. Muszę to dokładnie przyjąć to objawy, na razie tak tylko bardziej wymyślam. Yy, więc... Chodzi o to, że... No, Bóg pokazuje, że trzeba podnieść standardy. I teraz co się stanie? Jeżeli nie podniesiesz standardów, to rozmieniesz się z czymś, co Bóg ma dla Ciebie. Jeżeli zrobisz to, co Bóg Ci mówi, to Ty zawsze na tym zyskasz. I to jest jakby ciekawa rzecz, że miałem to objawienie, jak się spotkałem z pastorem Piątkowskim, to, to on mi to powiedział. A później jeszcze dwie, właśnie ta jedna osoba, jeszcze jedna osoba powiedziała mi na przykład, jedna z osób mi zarzuciła, mówi, słuchaj, na początku, jak zaczynaliśmy kości, to było tak, że ganiałeś ludzi, że mają się nie spóźniać. Później przestawałeś to robić, ale chociaż ty się nie spóźniałeś. A teraz nawet ty się spóźniasz. I miała rację. I to jest na przykład jedna, jedna, jedna z rzeczy, tak? Yy, I teraz yy, no jakby te. jest, jest jakieś objawienie. I teraz kiedy ty przyjmujesz to objawienie, rozważasz, zaczynasz robić, to cię umacnia. Kiedy zwiększa standardy, to co się dzieje? Pracisz ludzi i zyskujesz wolność. <śmiech> Ale na przykład wiem, na podstawie tego objawienia, że Bóg chce, żebym był po prostu sobą. I kiedy na przykład jesteś sobą, miałem jakieś takie objawienie w życiu, na podstawie zbroi Dawida, że kiedy... Dawid, kiedy chciał walczyć z Goliatem, brał zbroję Saula, bo myślał, że tak trzeba. On uważał, że tak trzeba. wypróbował w tej zbroi chodzić, Nie dał rady. W końcu ściągnął i mówi, dobra, idę w tych majtkach jestem e, i z tą I niektóre macie pójdą wyobraźnię. <głosy> <głosy> e, ale e, e, e, wtedy dopiero pokonał Goliata. W ogóle nie dał jakieś objawienie, żeby być sobą. Tylko, że kiedy jesteś sobą, to zawsze coś tracisz. Ale tak naprawdę, kiedy coś straci, na przykład stracisz jakieś relacje. To pytanie jest, cóż warte są relacje, w których Ty nie możesz być sobą? Że tak naprawdę Ty się męczysz w tych relacjach i próbujesz tak chodzić jak w tej zbroi Saula i próbujesz, po prostu się pocisz tam w środku, żeby powiedzieć, do że tak. e, Więc objawienie czyni Cię mocne. Jeżeli Ty przyjmujesz objawienie, w jakiejś dziedzinie, to jakby umacniasz się. Kolejna rzecz, Jezus mu powiedział, na tej opoce i to w ogóle jakby, kiedy patrzysz na greckie, na greckie, Grecy mają coś takiego, mieli jak Anglicy, Anglicy mają. Anglicy mają te on, ona, ono. czy tam he, she, it. I tutaj nie jest powiedziane na tej opoce, czyli na Tobie, tylko na tej opoce, którą jest to objawienie. Czyli to nie na Piotrze jest zbudowany Kościół, tylko na objawieniu Piotra, że jesteś Mesjaszem. Kościół jest zbudowany na tym, że Jezus jest Mesjaszem, Bożym Posłańcem. I, i na tej opoce, czyli objawienie, jest taką opoką, na której budujesz swoje życie. I, dla, I ciekawą rzecz, o której czytałem jedną książkę psychologiczną. Tam było powiedziane, że człowiek działa na podstawie swoich najgłębszych przekonań. Nie tych, których jesteś świadomy, ale tych, które są naprawdę w Tobie. Czyli taki przykład, który się często używa. Jak gość, który no, dwu, między dwoma wieżowcami przychodził na linię. Przeszedł najpierw po tej linie. Najpierw zapytał ludzi, wierzycie, że przejdę? Tak, przeszedł. Potem zapytał, wierzycie, że przejdę staczką? Tak, przeszedł. Bo wierzycie, że przejdę z i jeszcze w środku z człowiekiem? Oni mówią, tak, no dochodzi tutaj do środka. A, a to, nie nie, no. Właśnie, bo to jest to, jest to czy, czy to jest tylko, że ty tak uważasz świadomie, czy ty jesteś w środku o tym przekonany? nie Że człowiek działa na podstawie, jeżeli chcesz wiedzieć, jakie masz prawdziwe przekonania, no to spójrz na swoje życie. Takie masz prawdziwe przekonania. O sobie, o świecie, o różnych rzeczach. I ciekawe jest, rzecz że objawienie, ponieważ ono dotyka nie tylko naszego rozumu, ale dotyka naszych emocji, dotyka jeszcze głębiej niż emocji, dotyka naszego ducha, ono nas zmienia. Kiedy my przysiąkamy tym objawieniem, przyjmujemy to objawienie, rozważamy to objawienie, to co się dzieje? Nasze najgłębsze przekonania się zmieniają i my zaczynamy inaczej funkcjonować. Na przykład ja jakieś takie przekonanie, ee, jakieś tam świeże nawróceniu, że jak ja będę jak widziałem, jak się ludzie modli nad ludźmi i coś się z nimi dzieje. Coś tam ci płaczą, ci czy są uzdrawiani, coś. Ja miałem takie głębokie przekonanie, że jak ja się będę modlił nad ludźmi, to nic nie będzie działo. Kiedyś była taka sytuacja, że my poprosili, żebyśmy się modlił. Wiecie, że moja wiara się sprawdziła? No, było tak, że była jakaś tam grupka i było pięć osób, które mieliśmy się modli mieliśmy modlić o z duchu i się uderzyć. O, o, o Duchu Świętym. I pięciu ludzi wyszło, no akurat, i tam było tych czterech prowadzących i ja akurat byłem też na tym spotkaniu tak trochę przypadkowo. I my poprosili, to chodź się pomóc. No i się pomodliliśmy, i potem była taka, taka, taka kolacja, wszyscy siedzieli. No i podzielcie się. Pierwszy opowiada, jak przeżył się Święty, drugi, trzeci, czwarty. A piąty mówi, ja nic nie przeżyłem. On, a ktoś się nad tym modlił? Ja myślałem, że się tam zapadnę pod tam. I jak w powiedzieli, że o, a wszyscy tak, a, a, a, pomodlimy się pomodlimy się za ciebie, pomodlimy się za ciebie później. Później bym powiedzieli, bez niego. Ja jak on pójdzie. Jak on nie wiary odejdzie, to się pomodlimy za ciebie. A więc e, ja mam takie objawienie, że nic się nie będzie działo, i to już nie działało. I teraz e, jest tak, że kiedy Bóg buduje w tobie wiarę, na przykład dla mnie jest teraz taki czas, że Bóg buduje we mnie wiarę w to, że kiedy się będę modlił, to ludzie będą uzdrawiani. Widziałem trochę uzdrowienie w życiu, ale że że będzie się to działo częściej. To jest coś, co Bóg we mnie buduje i wiem, że po, potrzebuje teraz to w sobie budować. E, I e, no, jakby to jest e, ta rzecz. Że takie, takie jest moje, moje główne objawienie w życiu, to jest kluczówka Ewangelii Marka. jest taki fragment, jak go nigdy nie uczyłem się na pamięć, ale znam go na pamięć. Tam Gdzie jest mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, kto nie uwierzy będzie potępiony. Tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszy W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk. Jeśli by za zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, ci odzyskają zdrowie. po rozmowie z nimi pan został wzięty do nieba. Oni poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Bóg współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. I tak mówi to słowo. I dla mnie to jest fajne, ja mam taki logiczny umysł. I to jest fajne, że tam wszystkie te znaki są weryfikowalne. Ja nie mówię o tych znakach ochronnych dwóch o tych wężach i zatrutych rzeczach, ale mówię o tych czterech jakby znakach mo mocy takich pozytywnych. Czyli tak, że to jest, że kto, żebyś głosił Ewangelię, jak ktoś w to uwierzy i potwierdzi to chrztem Wody, tak? Uwierzy i ochrzci się. Drugi, że ludzie się będą modlić innymi językami, czyli będzie się modlił już z kimś o Duchu Świętym i on i, i moc Boża, która na niego stąpi, przyjawi się w tym, że on będzie się modlił w językach. Będzie się modlił za kogoś, to miał demona i on nie będzie miał. Będzie się modlił za kogoś, to jest chory on będzie zdrowy. Czyli każdy z tych znaków jest taki weryfikowalny. To jest moje podstawowe objawienie. I dlatego dla mnie, jeżeli jakby próbuję jako główne objawienie w życiu, czy główny nurt w życiu, robić cokolwiek innego, yy, znaczy inne rzeczy trzeba oczywiście robić. Nie, nie powiem, że ja mam takie powołanie, więc nie będę kochał żony, bo moje powołanie jest większe. <śmiech> do uzdrawiania chorych, a nie tam do szorowania <śmiech> To, yy, To wiecie, to to zawsze jakby to ja czułem, że, to, że coś jest nie tak I dlatego dla, dla mnie jakby taką priorytetową sprawą teraz w najbliższy czas i coś w czym widzę, że, yy, że ja mogę się w tym rozwijać i Kościół może się tym i inni mogą korzystać, to są te spotkania raz w miesiącu właśnie na temat, yy, no takie jak było miesiąc temu, pod kątem uzdrowienia ducha, duszy i ciała, I teraz to co mi Bóg pokazał, to, że to, te spotkania raz w miesiącu będą się składały z dwóch części. Pierwsza część, do południa, będzie typowo dla ludzi wierzących, czyli ona będzie poświęcona darowi proroctwa. Zawsze będzie jakieś nauczanie o jakimś aspekcie proroctwa, ale to nie nauczanie, będzie to główne, tylko będzie to potem czas słuchania Boga i dzielenia się y, tym Słowem. I to będzie też w ten sposób, że jeżeli dzielisz się tym Słowem i ktoś inny miał podobne Słowo, to mówi na przykład, tam będzie taki czas, że ktoś powie amen, albo tak, potwierdzam, miałem to podobnie. Yy. I potem też ludzie, którzy będą dotknięci tym jakimś słowem, będą się dzielić, że to słowo mnie dotknęło, albo to, albo to. W ten sposób będzie taka pozytywna informacja zwrotna. Czyli Ty wiesz, że ktoś inny miał podobne słowo, czy jakby, że Bóg i ten inny też będzie miał, że to Bóg przemawiał przez, do kilku osób w ten sam sposób. I jak ktoś powie, że te, to masz pozytywną informację zwrotną. Tak? Jeżeli ktoś powie i tu żadnych potwierdzeń, i ktoś inny jeszcze nie potwierdza, to też masz jakąś informację zwrotną, ale i też jakby tutaj takie coś chciałem zrobić, co my praktykowaliśmy w Anglii, jak byłem, gdzie my mieszkaliśmy tam w 10 osób razem w jednym domu przez dwa lata. I mieliśmy takie warsztaty z proroctwa i mieliśmy prorokować jedni drugiemu. Wiesz, jak kogoś dobrze znasz. Mieliśmy jeszcze raz tygodni takie szczere dzielenia, mężczyźni osobno kobiety. To łatwo jest prorokować. Po prostu możesz powiedzieć wszystko, co uważasz na jego temat i powiedzieć, tak mówi Pan. <słyski> <słyski> Nawet jeżeli robisz to nieświadomie. Więc nasze proroctwa polegały na tym, na różnych takich form, E, używaliśmy. I na przykład była no taka forma, że zawiązywano oczy, nie? E, zawiązywano Ci oczy i jakaś osoba ze współmontestowała i Ty miałaś prorokować do tej osoby. Nie, nie. Ta osoba nic nie użyła, tylko mówiono Ci. I to było takie, no ale wiadomo, że jak tutaj też można jeszcze, żeby wykluczyć ten czynnik, no możesz się domyślić, kto przy Tobie stoi, tak? Więc e, mieliśmy takie fajne, to było takie fajne, że modliłeś się na przykład, ja mam jakiegoś znajomego, którego Ty nie znasz. Ja mam Danka, módl się za Niego i rozpoznaj, módl się, żeby Bóg Ci pokazał, jaki ten człowiek ma obdarowanie i jakieś takie słowo zachęty dla tego człowieka. I Ty się modliłaś i mówisz, widzę, że ten człowiek ma takie i takie obdarowanie, no i wtedy mogliśmy rozmawiać. Na przykład był taki człowiek, Sebastian, znasz z że Sebastian, jak mówił prorocztwa, to po prostu my, żeśmy z Marcinem płakali ze śmiechu, jak on jej gadał. A, a ponieważ Damian z każdym z nas rozmawiał indywidualnie jakby o tych prorocztwach, o tym, co mieliśmy, i on powiedział, że Sebastian ma bardzo mocny dar prorostwa, tak mocny, że on uważa, że on ma powołanie na proroka. My z Marciniemu to pewnie, ale na fałszywego. To ma na pewno, nigdy nie trafia. To na pewno ma powołanie. A okazało się, że nie, bo jakby są trzy części proroctwa. Coś, co widzisz, czy słyszysz, czyli ten, to słowo. Drugie to jest interpretacja, którą masz. I trzecie to jest, co w związku z tym robić. I on miał bardzo trafne, po prostu takie aż na 100% tę pierwszą część. Ale potem on zaczął interpretować robił to w niewłaściwy sposób i potem jeszcze z tego wymyślał, co w związku z tym należy zrobić. Jak już podawał gotowiec, to, to już wychodziło, że zupełnie to nie miało nic wspólnego z tym, co. Mm -hmm. ja powiem wam jeden przykład taki, bo to zawsze łatwiej mówi. Kiedyś modliliśmy się za osoby, które nie znaliśmy, i on miał taki obraz i mówił, tak, że jest to osoba, którą Bóg ostrzega, żeby jej przestrzegała przepisów ruchu drogowego. Jak my to z Marcinem usłyszeliśmy to już nam więcej nie trzeba było, nic więcej, żadnej komedii przez cały tydzień. My po prostu pokaliśmy ze śmiechu. No, ale damy, mówi poważnie, no a dlaczego tak uważasz? No, Miałem taki obraz, widziałem taki znak, yy, chcę się powiedzieć. W pięciu miesięcy mam prawie znam, nie znak. Zakazu chyba. Taki, że jest biały, a, a czerwony jest Zakaz Nie, nie, ale chodzi, cho bo to jeszcze nie jest koniec tego znaku. To jest znaki zakazu, tak? Zakaz ruchu, ale biały jest w co w środku, to zaraz powiem, Tylko, bo generalnie to są znaki zakazu, tak, białe no, no, z tym. No, no. na przykład przekreślona trąbka, no, tak, nie wolno trąbić. No. no więc on widział coś takiego i widział na tym umieszczony taką, wiecie, postać mężczyzny i przekreślona. I on to zinterpretował, że jeżeli ona nie będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego, to zabije człowieka. ja... A Damian mówi, wiesz co, osoba, którą się modliłeś, jest już w podeszłym wieku siostrą zakonną, która nie ma prawa jazdy, i prawdopodobnie Bóg ci chciał pokazać, że jednym z jej obdarowań jest pożycie w cylibacie. I jakby inter obraz był w 100% prawdziwy, tak? Interpretacja może była nie do końca, tak powiem. Tros troszkę była tak nie, nie w temacie. I teraz takich rzeczy możemy się uczyć. I to się okazuje, że wiele rzeczy, których, których Bóg nam pokazuje, są prawdziwe, ale czasami jakby zrozumienie czy umieszczenie w czasie. to i to są rzeczy, których możemy się uczyć. I ciekawe jest rzecz, że jak list do Koryntian jest, tam jest powiedziane o darze języków i o darze proroctwa. Paweł, który posługiwał się, Krzeszał z martwych i uzdrawiał i w ogóle, on skoncentrował się na tych dwóch darach, bo to są podstawowe dary. Pierwsze, jeżeli się nie modlisz w językach, to nie budujesz swojego ducha. Jeżeli nie modlisz się systematycznie, wiernie w językach. A druga rzecz, jeżeli chcesz posługiwać na, nie wiem, darem uzdrawiania czy coś, to. Najskuteczniej no posługujesz wtedy, kiedy ty słyszysz Boży głos, rozumiesz, co Bóg do ciebie mówi, jesteś w stanie pomóc. Wiecie, yy, no tak jest jakoś dziwnie, że jak nie modlisz się o to, co ci Bóg pokazuje, tylko o to, co ty chcesz, to jakoś to nie działa najczęściej. Ja Miałem taką sytuację w Anglii, mieliśmy taką dużą sesję, yy, tam jest raz w roku, kilka tysięcy ludzi przyjeżdżało i były takie zespoły po dwie osoby, że modliliśmy się nad ludźmi. Nie ja Miałam taką Polkę, która tam mieszkała w Anglii, już wiele lat była moim tłumaczem i były nam ludzie podchodzili. I kiedyś, no i podeszła taka para, dziewczyna z zaawansowanej ciąży, i ja się modlę, i nagle po prostu tak, ja generalnie horrorów nie oglądam, ale, yy, ale taka scena jak z horroru, po prostu taki, wiesz, deszcz błyskawice, i taki po prostu czujesz taki chłód wiejący, i po prostu yy, las ciemny, i, i kobieta, która poroniła dziecko, nie? I ja patrzę, po prostu ten obraz, ale tak, jakby tak, taka, tak wyraźny, że ja widziałam, że. To jest nadprzyrodzone. Tak w pierwszym momencie pomyślałem, diabeł, nie? No bo taki jakby ta sceneria, wszystko, nie? Ale nie budziło takiego jakiegoś dźwięku, że przerażenie, tylko takie no, dziwny obraz. No ona w ciąży. I mówię, tak, powiedz kobiecie, w ciąży co? <grych> więc pomyślałem, pomyślałem tak, że jeżeli to jest Bóg, to co mi chce powiedzieć? Prawdopodobnie, że grozi jej poronienie i że musi na siebie uważać i coś. Ale mówię tak, jak ja jej to powiem po modlitwie, <grych> zaraz, to nie będzie to miłe, więc. Postanowiłem tam generalnie było dużo ludzi, więc nie rozmawiałem, tylko się, ludzie podchodzili nawet nim, pytało się o co, tylko się modliło za nich, więc ja postanowiłem, że jakoś tam zagadam. No i tak, ponieważ tam oni byli bardzo młodzi, więc tak mówię, o fajnie, że tacy młodzi ludzie, wierzący, że to mi tak wierzące małżeństwo, tak się jakoś zagadniło, jesteśmy rozmawiać przez tego tłumacza i mówię, że no i mówię, że fajnie, że to... I tak chciałem, coś się to dziecko i tak porozmawiać niby o dziecku, zapytać o coś tam i powiedzieć, że wiecie, no. Warto się modlić codziennie za dziecko, to jest takie błogosławieństwo. Do tego was zachęcam, żeby to jakby kontekst zupełnie zmienić, tak? Żeby ich nie przestraszyć, że jeżeli to od Boga, to i tak będzie miało moc. No i mówię, no, że jesteście w ciąży, to wasze pierwsze dziecko. I on mówi, nie, pierwsze poroniliśmy. I mi nagle lampka się zapaliła, że nie chodziło o to, Bóg mi nie pokazywał przyszłości, która może być, tylko pokazywał mi przeszłość i że to, co chcę dla tej osoby zrobić, to żeby ona była wewnętrznie uzdrowiona. Więc ja nie mówiłem o tym obrazie, tylko powiedziałam, czy ja mogę się pomodlić o takie wewnętrzne uzdrowienie i tak. I wiecie, modliłem się za nim przez chwilę, pobożnie, naprawdę. I potem pomodliłem się jeszcze raz z takim ukierunkowaniem na, na uzdrowienie wewnętrzne. Strasznie, że trzeba płakać, tak? Po prostu, no widać było, że takie... Mówię, że taką ulgę, taką wolność czuję, nie? I teraz jakby to słowo, nie? gdybym, Co można było z tym słowem zrobić, nie? Biblia mówi, że słowo Boga jest jak miecz. Że jak nieumiejętnie używasz miecza, możesz zabić. Gdybym ja wziął to słowo i nie użył go umiejętnie, to mógłbym zabić, mógłbym powiedzieć grozi wam poronienie dziecka. Dla kobiety, która raz poroniła, nie? O, to, nie. to przecież Trwienia. można zabić, nie? To. No więc ja próbowałem w jakiś mądry sposób to zrobić, więc jakby tak to zrobiłem, no i Bóg to widział, więc jakoś tam się przebił, żeby mi pokazać, o co naprawdę chodziło. E, więc to, to jest to, dlaczego chcę robić to do południa, taki raz w miesiącu. E, tak, żeby, żeby żeby się wyszkolić, żeby, e, bo to jest umiejętność, którą trzeba nabyć, nie? To, co, jakby mnie zawsze mierziło, jak jeszcze byłem katolikiem i jeździłem po kościołach charyzmatycznych, ziem świątkowych, różnych, to co mnie mierziło, to brak wyszkolenia ludzi, że ludzie wychodzili, krzyczeli, tak mówi Pan i gadali coś, co po prostu w wielu wypadkach myślałem, że to wcale nie jest Bóg, że ludzi się nie szkoli w tym. A jak się próbuję. Jak ja kiedyś rozmawiałem z jednym pastorem, jeszcze jako katolik mówiłem o szkoleniu ludzi, w na przykład darze proroctwa, to on mi powiedział, że to jest gaszenie ducha. Że, że po prostu, jak Duch Święty przychodzi, to nie możesz jakichś ludzkich domieszek robić i tam... Czyli te generalnie wyłącz swój mózg i prorokuj. <śmiech> e, I e, więc jakby to, to, jest jedna z rzeczy, która, która mnie tak jakby... Wiem, że to jest coś, co jest moim takim jakby senem, żeby uczestniczyć w darach Ducha, czyli żeby szkolić ludzi, żeby naprawdę w mądry sposób, z miłością posługiwali ludziom i wtedy owoce są większe. To jest jakby czas do południa tej sesji, a po południu zawsze będzie to samo będzie nauczanie o uzdrowieniu i modlitwa o uzdrowienie fizyczne. I przez jeszcze najbliższe dwa tygodnie będzie nauczanie Marii o tam zdrowym żywieniu. I ta część bardziej ją widzę jako ewangelizacyjną. Oczywiście dla wierzących też, mogą tam posługiwać. Ale jako część ewangelizacyjna, gdzie można przeprowadzić kogoś na modlitwę o uzdrowienie, a nawet jak on nie będzie chciał na to przyjść, zawsze może przyjść na wykład końcowy o zdrowym żywieniu. Jakby taki, taki taką mam tutaj myśl. I to jest jakby coś, co... Co dla mnie, jakby tutaj się chcą podzielić pewnym objawieniem. I ostatnia rzecz, a przedostatnia, jest mówi. A bramy piekielne nie przemogą go. Co to są bramy piekła? Co to są Piekło, które ma bramy i musimy wyjść i tam ludzi wyciągnąć z piekła. Ale bramy piekielne, ten, ten, ten zwrot oznaczał oddziały specjalne. Takie coś jak nasz grom, czy, czy tam nie wiem jak to stana się nazywanie te oddziały specjalne takie marines na przykład, mhm. czyli takie bramy piekielne go nie przemogą i to jest ten zwrot, który, który te bramy piekielne, to jest zwrot, który kiedy, kiedy w Grecji był napisany Nowy Testament, to dla tych ludzi oznaczało właśnie takie oddziały, takich komandosów. To oznacza, że kiedy ty masz jakieś objawienie, to będziesz atakowany przez najgorsze tam oddziały z piekła w tym objawieniu. Mhm. Ja wiem, że ilekroć poddałem się na przykład takiemu, że, że no tam, że te charyzmatyczne rzeczy to nie, że to, to, to drugorzędne, że to nie jest istotne. Może i to nie jest najistotniejsze w chrześcijaństwie, ale jest to najistotniejsze dla mnie. I kiedy ja się temu poddaję, to jakby naprawdę się czuję, jakby mnie ktoś ograbił, z czegoś oszukał, związał. I tak jest, miał to objawienie, ty jest mój synu umiłowany, a na pustyni przed diabłem mówi, jeśli jesteś synem Bożym, i kiedykolwiek masz jakiekolwiek objawienie, to przychodzi diabeł. Na dwa sposoby. Jedno przychodzi i wprost atakuje, a drugie przychodzi jak wąż w raju i mówi. Czy rzeczywiście? Hmm. Rzeczywiście masz dla uzdrowienia? Modliłeś się za kogoś, a on nie został uzdrowiony. Czy rzeczywiście? Hmm. Czy rzeczywiście to? Czy rzeczywiście czy Nie, że podważa. On nie mówi wprost, tak nie jest. Mówi, zastanówmy się. Taka diabelska inteligencja. Mój znajomy był kiedyś na rozprawie w Gorzowie, na studiach, gdzie sądzono gościa, Ukraińca, który zabił <coughs> kilku ludzi to przy świadkach. Byli świadkowie, było to nagrane, bo to było na stacji benzynowej. No i ten Ukraińca, on był tam z mafii, więc on gdzieś zadzwonił i... I ci ludzie z mafii no kazali mu od razu zadzwonić do tego tego jest adwokat który, do tego prawnika, on kazał, żeby mu od razu się zgłosił i tak. I on w jaki sposób? Na no, tam ten prokurator oskarżył i tak dalej. Adwokat wyszedł i powiedział, cóż ja mogę dodać wobec oczywistych faktów? Nic nie można powiedzieć, nic. Nic nie da się już tu powiedzieć, nie da się niczym usprawiedliwić. Ale chyba podzielę się taką rzeczą. Ostatnio miałem taką sprawę, coś tam, coś tam. I byłem taki zmęczony, wziąłem, a mówię, zwykła rutynowa sprawa. Potem aż się wstydzę tego do dzisiaj wyszedłem, okazało się, że nie rutynowa. Ja tutaj coś przeoczyłem i do tego prokuratora mówi, mówi. czy pan może zauważył coś szczególnego w tym człowieku, jakąś taką delikatność, wrażliwość? Mówi, nie, że coś tam, tam No właśnie. A tu mam dowód właśnie, tu mam, że ten człowiek skończył akademię plastyczną. On jest bardzo wrażliwy. I po prostu mówi, no oczywiście kamera to nagrała, że człowiek strzela. Ale czy my słyszeliśmy, co oni mówili wcześniej? Czy my wiemy, co te ludzie zrobili mu wcześniej? I po prostu tak odkręcił kota ogonem, że jak później uznają uznają, opowiadał fajną rzecz. Oczywiście ten człowiek został skazany, ale tam dostał jakąś karę nie do żywocia, tylko 25 lat i to, to wiadomo, że wtedy po 12 może wyjść. Ale y, kiedy potem y, mieli, bo to były jakieś zajęcia, on był na y, pedagogikę studiową i pytano, y, ty, Potem nie tam w, ta kobieta, która ich zabrała, no, wykładowczyni, mówi Ilu z Was, kiedy mówi prokurator, uważała, że on jest winny? Wszyscy. A ilu z Was potem, jak mówi adwokat, uważał, że... No, może nie, że nie jest winny, bo on tego nie mówił, ale że to wcale nie było aż tak? To większość niż połowa. Mhm. Nie? Więc to robi diabło. Na dwa sposoby robi. Albo wprost mówi, ale to często nie działa, albo tak delikatnie. I ostatnia rzecz. jest mówi I Tobie dam klucze Królestwa Niebios. To znaczy, że ty za pomocą tego swojego objawienia otwierasz niebo. Czyli na przykład Benechin miał to objawienie o, o namaszczeniu, więc kiedy na jego krucjatach zawsze są uzdrawiani ludzie. Jakby jest norma, że zawsze będą uzdrawiani. Że przyjeżdża na jego krucjata, to wiesz, my byliśmy jak. ty też byłaś, nie? Jak był w Anglii, to było, tam nie miało być modlitwo uzdrowienia, tam miało być szkolenie dla pastorów i liderów i on wyszedł. Było uwielbienia, powiedział, Duch Święty mi powiedział, że teraz będzie czas, kiedy on będzie usługiwał, ludzie będą uzdrawiani, ludzie w kolejce stali, żeby mówić świadectwa. Po prostu to już jest norma, tak? Czyli jak masz jakieś objawienie, to masz klucz, który otwiera niebo w tej dziedzinie. Że jak ty się modlisz o to, czy ty działasz w tej dziedzinie, to zawsze to się będzie działo. Tak jak niektórzy, tam wiem, jak prorokrzywy, to niektórzy się dziwili mówiąc, jak to jest? Ja wchodzę i myślałem, że on się będzie modlił tutaj długo, On wchodzi, a on ci mówi, to, to... Ja, bo on ma namaszczenie prorockie i to otwiera niebo, że wchodzi człowiek i Bóg mówi, to do no, nie traćmy czasu na rozmawianie ze sobą, jak to o kogoś innego chodzi. Więc to są różne rzeczy, które, dlaczego jest potrzebne objawienie i trzymanie się objawienia. I jeżeli masz objawienie kluczowe dla swojego życia, to musisz po prostu jak najwięcej przepoić się tym objawieniem, zdobywać więcej wiedzy, modlić się o to, działać w tym kierunku. I ostatnia rzecz, to jest relacja między objawieniem a poznaniem. To będzie tylko jeden krótki werset. Jan 14:26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty Którego Ojciec pośle w imieniu moim Nauczy was wszystkiego I przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem To jest powiedziane, że Duch Święty Przypomni nam, co nam Jezus powiedział Kiedy Duch Święty nam przypomina Objawia, daje zrozumienie, to to jest objawienie tak? Przypomnienie to jest objawienie Ale przypomnij nam to znaczy, że my wcześniej się tego uczyliśmy. My się nauczyliśmy jakichś wersetów, a Duch Święty w czasie modlitwy nam ten werset przypomina. Więc to jest ta relacja. Po to czytamy słowo Logos, tak naprawdę, żeby Bóg miał materiał do tego, żeby do nas przemówić. To nie jest kluczowe dla mojego życia, ale że objawienie jest zaproszenie. To takie mnie wczoraj tak poruszyło. Że kiedy Bóg Ci coś objawia, to nie po to, żeby Ci powiedzieć, zobacz, to jest tak, a zobacz, a to tak należy rozumieć, zobacz, a w tym wersecie o to chodzi, to zupełnie nie po to, żebyś miał wiedzę, tylko że objawienie jest zaproszeniem, żeby się w to włączyć. Jeżeli Bóg dał mi objawienie o podwyższeniu standardów, to nie chciał mi o to powiedzieć, patrz, ten fragment można tak rozumieć, wielu ludzi nie rozumie, a ty weź mi powiedzieć, a ja rozumiem, że to nie o to Bogu chodziło. Bogu chodziło o to, że skoro mi to pokazuje, to nie musi mi mówić, po co mi pokazuje, tylko że objawienie jest zawsze zaproszeniem, żeby się włączyć w to.